Zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 28 kwietnia jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Polityczna odpowiedzialność za aferę zonda krypto spada na prezydenta, uważa minister obrony. Putin spotkał się z szefem irańskiej dyplomacji. Padły deklaracje o pomocy Rosji w negocjacjach na Bliskim Wschodzie. Wiara Polaków w teorie spiskowe nie zależy od wieku, wykształcenia czy miejsca zamieszkania wynika z raportu NASK. Według Gazety Wyborczej polskie służby ustaliły, że giełdę Zonda Krypto od kilku lat kontrolowała jedna z najgroźniejszych rosyjskich grup przestępczych. Chodzi o mafię tambowską powiązaną z Władimirem Putinem. Polityczna odpowiedzialność za tę aferę spada na prezydenta uważa minister obrony Władysław kośniak kamysz przypomniał, że Karol Nawrocki był informowany o powiązaniach z Zonda Krypto z Rosjanami.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 z katowickiej prokuratury, gdzie trwa główne śledztwo w sprawie zonda krypto. Czynności te mają postać przeszukań oraz zabezpieczeń danych teleinformatycznych. Przesłuchiwani są również świadkowie. Nie są to wyłącznie osoby pokrzywdzone. Straty klientów zonda kryptowy ceniane są na ponad 350 milionów złotych. Prokuratura do tej pory przyjęła zgłoszenia od ponad 700 osób. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie prokurator krajowy Dariusz Korneluk.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 swoim zajmie się wnioskiem o ustanowienie 26 kwietnia dniem walki z rakiem u dzieci, jeśli organizatorzy zbiórki Fundacji Cancer Fighters złożą taką propozycję, zapewnia marszałek Izby Włodzimierz Czerzasty. Dzięki akcji Piotra Łatwoganga-Garkowskiego zabrano ponad 282 miliony złotych na leczenie dzieci chorych na nowotwory. Kancelaria Sejmu w związku z tym zapelem skontaktowała się z tymi osobami, którym bardzo serdecznie gratuluję i będę dziękował, bo to ich zasługa od początku do końca. Jeżeli zdecydują się na taką drogę, chętnie pomożemy. Stream zainspirowany utworem Ciągle Tutaj Jestem. Rapera BEDOES-a i 11-letniej MAJ stał się największą zbiórką na żywo w historii i ma trafić do księgi rekordów Guinnessa. Prokuratura w Dąbrowie Górniczej złożyła zażalenie na decyzję sądu dotyczącą wypuszczenia z aresztu za kaucją sprawcę wypadków, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. W ocenie śledczych areszt powinien być bezwarunkowy, mówi prokurator Bartosz Kilian. Istota tego rodzaju postępowań przemawia za rozpoznaniem tego zażalenia bez zbędnej zwłoki. Myślę, że możemy tutaj mówić o perspektywie kilku do kilkunastu dni. Do tragicznego wypadku doszło w ubiegły czwartek w Dąbrowie Górniczej. 57-letni kierowca zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym na rowerze. Łukasz Litewka zmarł mimo reanimacji. Kierowca Mitsubishi usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Wiara części Polaków w teorie spiskowe nie zależy od wieku, wykształcenia, płci ani miejsca zamieszkania wynika z najnowszego raportu NASK. Paradoks spiskowy. Badania, że na największy wpływ mają postawy ksenofobiczne mówi współautor raportu Filip Konopczyński. Ekspert podkreśla, że jest jeden czynnik, który szczególnie wyróżnia myślenie spiskowe w Polsce nasi zwolennicy takich teorii spiskowych, inaczej właśnie niż w wielu krajach, domagają się silnego państwa i silnej interwencji. Czyli z jednej strony nie ufamy innym, wierzymy, że jest jakaś grupa sekretna, która kontroluje wszystkie wydarzenia, a z drugiej strony chcemy, żeby także grupa, może mniej sekretna, rozwiązywała te problemy za nas. Wśród najpopularniejszych teorii spiskowych w Polsce są te związane z pandemią COVID-19 oraz podważające zmiany klimatu. Pełny raport jest dostępny na stronie NASK. To był serwis Trójki.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 jest pięć po ósmej, to czas na sport. Norbert Michalak. Piast Gliwice wygrywa w kluczowym meczu o utrzymanie na zakończenie 30 kolejki ekstraklasy. Drużyna trenera Daniela Myśliwca wygrała z Arką Gdynia 4 do jednego. Po tym spotkaniu szanse Piasta na grę w ekstraklasie wzrosły. Z kolei Arka jest w coraz gorszej sytuacji. Coraz mniejsze szanse na pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej mają za to goście, mówi napastnik zespołu z Gdyni, Władysław Gutkowskis. Nie byliśmy ani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 ekspor i reprezentant USA Brandon Nakashima. Na koniec jeszcze koszykówka, ta w najlepszym wydaniu, czyli NBA. Orlando Magic pokonali Detroit Pistons 94-88 i są coraz bliżej awansu do kolejnej rundy playoff. Tam już są koszykarze Oklahoma City Thunder, którzy bez żadnych problemów awansowali dalej. Spotkanie między Denver Nuggets a Minnesota Timberwolves zakończyło się zwycięstwem. Nuggets 125-113 do 113 w serii Nuggets prowadzą 3-2. do 2. Termometry wczesnym popołudniem pokażą dziś od 7 stopni na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej do maksymalnie 15 na zachodzie i miejscami na południu kraju. W centrum 10 stopni Celsjusza. Może dziś popadać deszcz i deszcz ze śniegiem, to konkretnie na Warmii, Mazurach i Podlasiu oraz miejscami na Pomorzu, Kujawach i Mazowszu. Ale na ogół zachmurzenie będzie dziś małe lub umiarkowane. Autopromocja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 do trójki. Mówiliśmy dzisiaj o kierowcy autokaru, który mimo zderzenia z dzikim zwierzęciem i rozbicia szyby pojechał dalej z pasażerami, autostradą z Łodzi do Warszawy. Sprawa bulwersująca, a państwo dzwonią. Dwie dwójki i siedem trójek. Wszyscy mówimy o tym, że kierowcy odjechali, bo niebezpieczeństwo dla ludzi. A proszę powiedzieć, co z tym zwierzę? Czy ktoś się tym zainteresował? Może on jeszcze żył? Może też była jakaś pomoc potrzebna? po prostu zostawiamy zwierzynę i odjeżdżamy? Najwy najwyraźniej niestety tak właśnie było. A ta historia też pasuje do dzisiejszego tematu audycji. Porozmawiajmy dwie dwójki i siedem trójek, to po jedenastej o sprawach BHP Anna Kowalczyk będzie z Państwem rozmawiała. Teraz Pablo, Pawo i Ludziki, przetańczone serca w trójce, a my zapraszamy do trójki do dziewiątej. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Na zegarach 8:13. Bez uników rozmowa polityczna w trójce Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry z nami w studiu jest Dariusz Korneluk, prokurator krajowy. Witam pana. Dzień dobry. Czy pan wie, gdzie przebywa prezes y, Giełdy kryptowalut, Zonda Krypto, Przemysław Kral? Nie interesowaliśmy się tym jeszcze. Czy tam media y, słyszę, że są? takich hipotezy, że przebywa w Izraelu, natomiast nie weryfikowaliśmy tego, to są tylko donosy medialne. Skoncentrujemy się na gromadzeniu materiału dowodowego, jeśli chodzi o śledztwo dotyczące oszustw, zonda krypta i prania brudnych. Pieniędzy. Panie prokuratorze, ale jeśli Przemysław Kral rzeczywiście ma izraelski paszport, a Izrael jest tym państwem, które nie wydaje swoich obywateli, to znaczy, że Kral jest poza zasięgiem polskiej prokuratury? Od, Odpowiem w ten sposób. Polska nie ma indywidualnej takiej umowy o ekstradycję między Polską a Izraelem, ale Izrael jest stroną międzynarodowej konwencji z 1957 roku, ile dobrze pamiętam, pod, i, którą podpisała o ekstradycji. Więc podstawa prawna o uruchomienie, jeżeli będą ku temu powody, istnieje i jeżeli będą ku temu przesłanki, Polska Prokuratura będzie realizowała ten proces. A Pan dzisiaj widzi takie przesłanki, żeby przesłuchać Pana Krala? Szanowni Państwo, Pani Redaktor, śledztwo trwa 10 dni. Przesłuchaliśmy, zgromadziliśmy około 700 osób pokrzywdzonych, ustaliliśmy, ta liczba ciągle wzrasta, bo mówię o 700 osobach, to są osoby zarejestrowane w systemie prokuratury. Które zgłosiły się do prokuratury i powiedziały, yy, zostaliśmy oszukani, tak? Tak, natomiast ta liczba ciągle wzrasta z uwagi na to, że te zawiadomienia ciągle wpływają nie tylko do prokuratury, także do jednostek policji, do prokuratur także w kraju. Przesłuchujemy zarówno samych pokrzywdzonych świadków, dokonano zostało już w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 odnośnie zbiura z ścigania przestępczości cyber, więc pracujemy i robimy swoją robotę, tak prokuratorzy, jak i funkcjonariusze policji. Na jaką kwotę zostali oszukani ci ludzie, którzy się zgłosili do prokuratury? Zdecydowanie przedwcześnie określać w tej chwili, o jakiej kwocie mówimy. Mogę dość odpowiedzialnie powiedzieć, mówimy o wielomilionowych kwotach. A skąd się wzięła ta liczba 30 tysięcy osób? Bo pan mówi o 700, a wcześniej y, premier minister sprawiedliwości... Ja nie wykluczam, że ta, o, dojdziemy do liczby 30 tysięcy. Ja tylko mówię o liczbie osób dzisiaj zarejestrowanych w, w systemie PROCSYS. To jest taki system informatyczny prokuratury. I przygotowując się do spotkania z panią redaktor, w, wchodziłem do systemu, jest 700 osób zarejestrowanych. Od pana prokuratora regionalnego wiem, że codziennie wpływają dziesiątki, jak nie setki nowych zawiadomień. Dlaczego prokurator, który zajmował się sprawą, zrezygnował po jednym dniu? Nie zrezygnował, pani redaktor. Wystąpiły tego rodzaju okoliczności po stronie pana prokuratora i on y, powiadomił swojego przełożonego w osobie prokuratora regionalnego y, w Katowicach, że jeżeli dalej będzie kontynuował to postępowanie, ktoś w przyszłości może mu zarzucić brak obiektywizmu. Tylko i wyłącznie. To są kwestie związane z wyłączeniem tak sędziego czy prokuratora od niektórych postępowań z uwagi na różnego, różnego rodzaju istniejące relacje osobiste. Tylko to, to, i wyłącznie. To jest, nie ma czy, to, tutaj... czy to prawda, że on miał jakieś związki z kryptowalutami? Nic mi o tym nie wiadomo. Wiem o związkach, o okolicznościach bardzo osobistych i one uniemożliwiają według pana prokuratora takie obiektywne, znaczy nawet nie uniemożliwiają. Ktoś w przyszłości mógłby panu prokuratorowi zarzucić, że istnieje taka okoliczność, która może Czynić zarzut braku obiektywizmu. Ale co I to znaczy? Tego... Co, co konkretnie <coughs> miałoby być taką okolicznością? Był związany z kimś, kto działa na tym rynku kryptowalut? Może pan powiedzieć otwarcie o co chodzi? Yy, nie chciałbym otwarcie mówić na ten temat, dlatego że to jest kwestia osobista, nie mająca absolutnie żadnego związku z merytoryczną oceną tego postępowania. Ale pojawiły się publikacje w mediach, może yy, trzeba je przeciąć, takie sugerujące, że być może ktoś został odsunięty od śledztwa. W ten sposób właśnie je przecinam, te spekulacje, bo to są spekulacje, które pojawiły się w mediach. Nic takiego nie zaistniało, co mogłoby godzić w dobro tego postępowania. Właśnie dla dobra tego postępowania pan prokurator uznał, że zachodzą po jego stronie takie okoliczności, które powodują, że musiał złożyć wniosek o jego wyłączenie. I ten wniosek, pochodzący od samego zainteresowanego, został uwzględniony przez pana prokuratora regionalnego. I tyle w temacie. Naprawdę nie ma tutaj żadnej sensacji takich okoliczności, takich przypadków. Jest bardzo wiele. W gruncie rzeczy, chyba dość odpowiedzialnie mógłbym powiedzieć, codziennie się zdarzają, jeśli chodzi o postępowania przygotowawcze. Ja również składałem taki wniosek, jeżeli ktoś ze z moich znajomych był pokrzywdzonym w sprawie, więc wiadomo, ja takiego postępowania nie powinienem prowadzić. Z uwagi na to, no, ktoś może zarzucić, że traktuje w sposób specjalny na przykład takiego pokrzywdzonego. Czyli tam po prostu ktoś z, z rodziny tego człowieka był pokrzywdzonym w, w tej redaktor, sprawie, Panie tak? ja tego nie powiedziałem. Ja tylko powiedziałem, że o okolicznościach natury ogólnej, osobistej, leżącej po, stanu, po stronie pana prokuratora. I pana prokuratora nikt od tej sprawy nie wyłączał, nikt mu tej sprawy nie zabierał. Po prostu złożył taki wniosek. Panie I żeby było jasne, wyznaczony do tej sprawy, zapoznał się z materiałem dowodowym, przeczytał to, co na ówczesny czas było dostępne w aktach sprawy i uznał, że zachodzi taka okoliczność. Standardowa procedura jeśli chodzi o zachowanie jak najbardziej pełnego obiektywizmu w ocenie postępowania. Panie prokuratorze, czy hmm. macie kontakty z innymi krajami? Czy zostały wykonane jakieś czynności pozwalające zabezpieczyć te pieniądze, które gdzieś tam są w tych kryptowalutach i można by było po wyroku sądowym już je odzyskać? O przeprowadzonych dowodach, poza tym, że je gromadzimy, dokonaliśmy kilkudziesięciu, jak wspomniałem, przeszukań, nie będę mówił z racji chociażby i na krótką, krótki czas trwania śledztwa, ale też i z uwagi na jego dobro, bo mam świadomość, że osoby zainteresowane, podejrzewane w tej sprawie słuchają zapewne tej, tej wypowiedzi. Prokuratorzy zespołu śledczego są w bezpośrednim, roboczym kontakcie z prokuratorami estońskimi. Tyle mogę państwu w tej chwili powiedzieć. Czyli nie powie pan, czy udało się zabezpieczyć jakieś pieniądze? Na razie nie będziemy o tym... Jeżeli będzie możliwość już powiadomienia opinii publicznej szerzej, to będziemy robili, komunikowali. Szanowni państwo, proszę zrozumieć, śledztwo trwa 10 tak, dni. Gazeta Dotyczy Wyborcza wczoraj wiek... pisała y, o związkach z mafią rosyjską. Mówił wcześniej o tym premier. Czy jest w tym śledztwie y, wątek związków y, z mafią tambowską? odpowiem w taki sposób, żaden wątek, żadna hipoteza w tym postępowaniu nie zostanie pominięta, tak samo jak ślad rosyjski, wątek yy, grup przestępczych nie zostanie pominięty. Tak yy, również, dlaczego dochodziło do różnego rodzaju w ostatnim czasie finansowań. E, ze strony Ządy krypto, podczas gdy miała już e, kłopoty finansowe. To wszystko będzie przedmiotem postępowania. Czyli będziecie też wyjaśniać ten wątek polityczny, przekazania przez e, prezesa e, Krala pieniędzy Powtór politykom, między innymi e, fundacji Zbigniewa Ziobry i, i Przemysława Wybler? raz jeszcze. Żaden wątek, tak jak w każdym postępowaniu, żaden wątek nie będzie pominięty. Każda hipoteza zostanie Zbadano. Panie prokuratorze, a jak to się stało, że y, Przemysław Kral, który był prawnikiem Sylwestra Suszka, y, który zaginął w 2022 roku i było prowadzone śledztwo, nie został przesłuchany w tej sprawie? A w ostatnim czasie o tym się dowiedziałem. Sprawa prowadzona jest y, nadal w Śląskim Wydziale Zamiejscowym i rzeczywiście to też budziło moje... Mój niepokój, ale także i duże zaskoczenie. Poprosiłem pana prokuratora referenta, aby mnie powiadomił, czy rzeczywiście tak jest. Potwierdził. Pan Kral w śledztwie dotyczące uprowadzenia pana Służka, pomimo wielu lat trwającego postępowania przygotowawczego, nie został przesłuchany. Otrzymałem wyjaśnienia. Natomiast pion PZ jest nadzorowany przez yy, zastępcę prokuratora generalnego. I pani prokurator przekazałem te wszystkie informacje, które ja od uzyskałem od prokuratora. Dlaczego pan Kral w tym śledztwie nie został e, przesłuchany? Dlaczego nie został przesłuchany? Mogę, bo... bo on nie został przesłuchany, wyjechał do Monaco, a teraz jak donoszą media, e, jest w Izraelu, no, gdzie ma willę. Tak, ale też nie podjęto skutecznych czynności, które by miały doprowadzić do jego przesłuchania. Odpowiem w ten sposób. Ta sprawa jest badana. Dlaczego doszło do tego, że nie został przesłuchany. Dlaczego nie podjęto czynności zmierzających do jego przesłuchania. I właśnie z tego powodu wdawanie się w szczegóły byłoby skrajnie nieodpowiedzialne. Pozwólmy pani prokurator, zastępcy prokuratora generalnego do wyjaśnienia tej sprawy. Osobiście powiem w ten sposób. Prowadziłem kilka spraw związanych z uprowadzeniem e, i przeciwko życiu i zdrowiu i nie wyobrażam sobie, żeby w takiej konfiguracji osobowej pan Kral nie został przesłuchany. Powinien być przesłuchany w mojej ocenie jako jedna z pierwsza osoba tuż po zaistnieniu zdarzenia. Czy y, prokurator, który nie, nie przysłuchał, jak rozumiem popełnił błąd, został odsunięty od czynności? Nie, nie, o ile wiem, nie został odsunięty. To pani prokurator, y, zastępca prokuratora generalnego decyduje, kto, jakie postępowania są prowadzone. W... Ale jest jakieś postępowanie dyscyplinarne wobec niego? W tej chwili ja... O tym, że pan Kral nie został przesłuchany zostałem powiadomy w ubiegłym tygodniu, w piątek i w piątek, w czwartek bądź piątek i tego samego dnia przekazałem tę informację pani prokurator i ona podejmuje właściwe kroki wyjaśniające dlaczego tak się stało. Bo może prokurator ponosi winę za to, że Przemysław Kral uciekł z granicy. Ale to już jest tylko, pani redaktor, hipoteza. Wiemy, że pan Kral przebywał od dłuższego czasu i od dłuższego czasu nie był na terenie pospolitej, ale to wcale nie Powoduje, że nie można go w taki czy inny sposób przysłuchać. Panie prokuratorze, wtedy, kiedy doszło do zaginięcia Sylwestra Suszka, prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro. Czy pan wiąże <coughs> fakt, że nie został przysłuchany przemysław Kral, który później przejął tę giełdę Sylwestra Suszka? Ona się wtedy nazywała Bitbay, teraz Zonda Krypto. Czy pan wiąże to z wpłatą, która była na organizację Zbigniewa Ziobry, na Zde stowarzyszenie? Zdecydowanie przedwcześnie, pani redaktor na tego rodzaju kategoryczne odpowiedzi, czy jest związek, czy nie, tak jak wspomniałem, będzie to wszystko przedmiotem postępowania. Pana zdaniem był parasol Zbigniewa Ziobry nad y, Zonda Krypto, nad przemysłowym Kralem? Jeszcze raz powtórzę, zdecydowanie za wcześnie nastawianie kategorycznych wniosków w tym postępowaniu to niech pan postawi Trwa, niekategoryczne, to jest problem bez to jest to, to jest postępowanie dziesięciodniowe. prokuratorzy naprawdę i funkcjonariusze policji wykonują e, czynności na bieżąco, tego jest w tej chwili, tak to jest w postępowaniu przygotowawczym, w szczególności na tym początkowym etapie wówczas zbiera się materiał dowodowy, podaje się analizie. Ale Wojciech Czuczowski wczoraj jest w gazecie czas, wyborczej pisał jeszcze o, nie jest czas na wyciąganie o tym, że służby miały informację, że w 2018 roku ro, rosyjskie jakieś podmioty zainwestowały w tę giełdę hmm, i tak. prokurator też z tym nic nie zrobił. Dlatego wspomniałem, będzie to też przedmiotem tego postępowania przygotowawczego. To nie tylko w jaki sposób doszło do tych działań oszukańczych względem osób pokrzywdzonych, to jest także kwestia prania brudnych pieniędzy, ale także osób inwestujących i osób będących, które otrzymywały stamtąd pieniądze. I dlaczego i dlaczego w tym czasie? Tak? A pan uważa, że to był jakiś parasol ochronny? Raz jeszcze powtórzę, za wcześnie pani redaktor na tego rodzaju kategoryczne stwierdzenia. Nie wykluczam, że był. Kończymy rozmowę na antenie radiowej Trójki. Państwa i moim gościem był prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Przechodzimy jak zwykle na YouTubea na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o tragicznym wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka i prokuratura ma podejrzanego o spowodowanie tego wypadku. Proszę zostać z nami.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 Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 8.30. W skrócie serwisu Trójki Anna kowalik brankati Trwa śledztwo, ale prezes giełdy Zonda Krypto nie jest w tej chwili w zainteresowaniu prokuratury, powiedział w bezuników rozmowie politycznej w Trójce Dariusz Korneluk. Prokurator krajowy odniósł się do doniesień medialnych o tym, że Przemysław Kral uciekł do Izraela, bo ma paszport tego kraju. Nie ma indywidualnej takiej umowy o ekstradycji między Polską a e, Izraelem, ale Izrael jest stroną międzynarodowej konwencji z 1957 roku, ile dobrze pamiętam, którą podpisała o ekstradycji.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 Donald Trump i jego zespół do spraw bezpieczeństwa narodowego są sceptyczni wobec irańskiej propozycji dotyczącej zakończenia wojny, pisze Wall Street Journal. Propozycja zakłada otwarcie cieśniny Ormus i odłożenie w czasie rozmów o programie nuklearnym. Trump rozmawiał z doradcami o irańskiej ofercie wczoraj rano, podał dziennik. Nie odrzucił propozycji, ale dał do zrozumienia, że Teheran nie negocjuje w dobrej wierze. Anders Breivik, sprawca największego zamachu w historii Norwegii, po raz trzeci zmienił nazwisko. 47-latek figuruje obecnie w rejestrze ludności jako Jan Johansen. To najpopularniejsze połączenie imienia i nazwiska w Norwegii. Za ataki z 2011 roku, w których zginęło 77 osób, Breivik został skazany na 21 lat forwaring, czyli karę pozwalającą na bezterminowe przedłużanie izolacji, jeżeli więzień nadal stanowi zagrożenie. Trzy razy składał wniosek o skrócenie kary. Pełny serwis trójki o dziewiątej. W 2012 roku, 28 kwietnia, w Słubicach zmierzono rekordową w historii Polski temperaturę w kwietniu. To było 31,6 stopnia ciepła. Dziś w Słowicach w Lubuskiem będzie maksymalnie 16 stopni i to i tak będzie najcieplej w całym kraju, bo dziś także będzie na przykład 7 stopni po południu na północnym wschodzie. I tam może dziś popadać deszcz ze śniegiem i deszcz, tam czyli na północnym wschodzie, bo na ogół zachmurzenie powinno być małe i umiarkowane. Dwie dwójki i siedem trójek to numer do nas, o tej porze zarezerwowany dla zgłaszających się do mniejszej gry. Nasz radioturniej za kilka minut w porannej audycji, a później jeszcze prasa sprzed prawie stu lat i Michał Jędrkowiak. Musiał tam już trochę leżeć, bo zostało z niego niewiele. Jedno można było stwierdzić ponad wszelką wątpliwość. Włochaty był nadzwyczaj. Szczegóły około 8.50, a teraz zapisy do mniejszej gry. Czekamy na Państwa. 22 i 7 trójek. Mam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 Dream of Mine w trójce. Tak trochę zwalniamy tempo, bo przyspieszymy. Za chwilę szybsze bycie serca będzie czuł na przykład pan Aleksander Z Gliwic. Dzień dobry panie Aleksandrze. Dzień dobry. Pan Aleksander dobry. zgłosił się do mniejszej gry. Miło mi również, że pan się zgłosił. To pierwszy raz pana? Tak, zupełnie pierwszy. I debiut związany z, jakąś, z jakimś powodem? Tak się zastanawiam, dlaczego po no, prawie dwóch latach mniejszej gry na naszej antenie pan się zgłasza po raz pierwszy wie pan co, jechałem autem bardzo długo i się nudziłem i, i zostałem zaskoczony <laughs> przez pana, więc nie mogłem nie skorzystać. No właśnie, sposób na nudę. Tak też można do tego podejść, a przede wszystkim to kwestia rozrywkowa ta nasza mniejsza gra. Panie Aleksandrze, czym się pan zajmuje na co dzień? Oprócz jazdy samochodów. E, e, a właściwie jeżdżę samochodem zawodowo. Więc, więc to robię również zawodowo. Ale to na razie enigmatycznie jeżdżę. brzmi? Je, je, je, jeżdżę po Europie, rozwożę różne, różne, różne rzeczy. No. A dzisiaj pan jest gdzie? Dzisiaj jestem na Śląsku, e, no. jeszcze nie wyjechałem. Jeszcze pan nie wyjechał w <głos> Europę całą, rozwozić te różne rzeczy. No dobrze, panie Aleksandrze, to za trzy tak. minutki gramy czekamy jeszcze na pana przeciwniczkę lub przeciwnika. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm Breathe me in Breathe 19 minut, 9. Mniejsza gra. Może już nie będzie się tak bardzo nudził. Pan Aleksander w trasie, kierowca rangi europejskiej. Dzień dobry czas jeszcze, panie Aleksandrze. Dzień dobry. Dzień dobry A do pana Aleksandra dołącza pan Sławek z Dąbrowy Górniczej. Dzień dobry, panie Sławku. Dzień dobry. Mechanik samochodowy specjalizujący się w autobusach. No dobrze, czyli Gliwice i Dąbrowa Górnicza. Śląsk kontra zagłębie. Szykują się emocje w mniejszej grupie. Gratuluję wiedzy. A wszyscy to wiedzą. Nie, nie, myślę, że to wiedza dość powszechna, ale panów wiedzę teraz sprawdzimy i zaczniemy od pana Aleksandra. Panie Aleksandrze, dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych i to bardzo nietypowych mamy przy dacie 28 kwietnia dzień sera Camembert. To przysmak z którego kraju? Francji. Francji, tak jest. A konkretnie z Normandii, z ludu ludzi, z ziemi ludzi północy. Teraz Pan Sławek, Panie Sławku, proszę się wsłuchać, posłuchać fragmentu. Ja myślę, że to dźwięki charakterystyczne, Panie Sławku, która artystka śpiewała tę bondowską piosenkę, Golden Eye. Babcia Tina. Tak jest, Tina Turner. To wiemy, to wiemy oczywiście. To jest oczywista sprawa, bo przecież to najlepsza bondowska piosenka. Państwa zdaniem, wybrana już ponad rok temu w takim naszym plebiscycie w porannej audycji. Jeden do jednego po pierwszej serii pytań. Wracamy do pana Aleksandra, ale zostajemy panie Aleksandrze przy Tinie Turner, przy tym utworze, a konkretnie przy tym filmie Golden Eyes 1995 roku. Który aktor grał w tym filmie Jamesa Bonda? Uh... Rok 95. Sean nie, nie. Sean mi przychodzi mi tak, na początku do głowy, ale wiem, że to nie było. Pierce Piers Brosnan drugi. dobrze, dobra odpowiedź. Pojawiła się. Pierce Brosnan to jest ten aktor, który w 95 roku debiutował jako James Bond w filmie Golden Eye u boku wspaniałej Izabeli Skorupko. Dwa do jednego, panie Sławku, trzeba remisować. Nie wiem, czy yy, pan zna dobrze żargon biurowo-korporacyjny, bo my dziś o różnych żargonach zawodowych mówiliśmy w porannej audycji. No nie ten mechaników, ale ten właśnie biurowo-korporacyjny. Teraz co, panie Sławku, oznacza określenie skrót ASAP? No niestety. Może jakiś strzał. Czego mogą wymagać w, tych, w tej pracy biurowej w korpo? Pewnie jakieś ustalenia korporacyjne, jakieś yy, no, tak. dotyczące... Yy. Na razie zimno? No, no. No, niestety. no, no dobrze, to nie ma odpowiedzi na to <coughs> pytanie. Niestety. Michale? O właśnie. To jest potrzebne, tak, takie są zasady. Na już, na teraz, tak szybko jak to możliwe, czyli as soon as possible. To jest ten skrótowiec ASAP używany w korpomowie. To dwa do jednego, więc zwycięża dziś pan Aleksander. Śląsk dziś lepszy od Zagłębia, panie Sławku, jak się pan wytłumaczy z tego? <śleszy> Cóż, raz na wozie, raz nad wozem. A właśnie, raz nad wozem, raz pod <śmiech> Wiadomo, mechanik musiał tak powiedzieć. E, dziękujemy, panie Sławku, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam. Proszę tam walczyć z tym podwoziem, a pan Aleksander Zgliwic, kierowca rangi europejskiej, dziś zwyciężył, więc może kogoś pozdrowić oczywiście, może wybrać piosenkę, może ją zadedykować, bardzo proszę, antena jest pana, panie Aleksandrze. Pozdrawiam moją najukochańszą, narzeczoną Martynę, którą właśnie odwiozłem na lotnisko w Katowicach i życzę Bezpiecznego lotu. To chyba tyle. To chyba tyle. No to gramy? Fatboy Slim, tak? Tak. Tak jest. Right here, right now. Fatboy Slim, right here, right now. Wybór pana Aleksandra z Zgliwic, zwycięzcy mniejszej gry. No i my także narzeczoną Martynę pozdrawiamy, życząc bezpiecznej podróży. A ja mam do państwa sprawę z prawunię, taką malutką. W czwartek o tej porze, jeśli wszystko się uda, premierę będzie miała piosenka duetu Bop and Carolina. To Karolina Gonet i ja. I kolejna napisana w ekspresowym tempie, mam nadzieję, na Państwa zamówienie. Mam nadzieję, że to się wszystko w czwartek uda. W czwartek zajmiemy się tematem, ale już czas wybrać jakiś tytuł dla tego cyklu. Mamy już kilka propozycji. Piosenka do wymyślenia, Przebój to sam, albo po prostu Bob and... Carolina. Ale jeszcze dziś czekamy na propozycję od państwa. Można pisać bezpośrednio do mnie, można też na adres zapraszamy do trójki małpa.polskieradio.pl. Chcemy, żeby państwo to współtworzyli, także wybierając tytuł tego programu. Jutro wybierzemy, w czwartek dżingiel będzie gotowy i wszystko zabrzmi jak trzeba. Ale dziś... Ojeju, sprzed lat wielu... Dziś ojeju, we wtorek. Pod hasłem Dziwny jest ten świat, choć jeszcze dziwniejszy był ten sprzed wieku. Prasę sprzed stu lat przegląda Michał Jędrkowiak. Ilustrowany kurier codzienny dbał, by czytelnicy wiedzieli, co dzieje się na świecie. Wydanie z 1927 roku. Pod Marmarosz Higetem, to na Węgrzech, jeden z chłopów natrafił na dnie wyschniętego kanału na rozkładającego się i z daleka cuchnącego trupa. Musiał tam już trochę leżeć, bo zostało z niego niewiele. Jedno można było stwierdzić ponad wszelką wątpliwość. Włochaty był nadzwyczaj. Mieszkańcy Marmarosz Sigetem szybko skojarzyli fakty. Kilka tygodni temu widzieli tu cudzoziemca, bogatego Włochatego. Pewno, jaki nieszczęśliwy wypadek, myśleli ludzie. Urządzono więc uroczysty pogrzeb, do udziału, w którym zaproszeni zostali miejscowi ksiądz i rabin. Nie wiedziano bowiem, do jakiego wyznania należał zmarły. Kwiaty na grobie zdążyły już zwiędnąć, gdy ksiądz, rabin i wszyscy inni uczestnicy pogrzebu zobaczyli na ulicy bogatego, włochatego cudzoziemca. W ruch natychmiast poszły łopaty. Trumne otwarto, szczątki zbadano. Lekarze orzekli, że w trumnie znalazł się włochaty goryl. Jak się okazało, uciekł niedawno z wędrownego cyrku. Grabarz dotąd nie może sobie darować, że nie umiał odróżnić szczątków człowieka od małpy. Państwo nie wierzą, że to się wydarzyło. Ja trochę też. A może to nie o wiarę tutaj chodzi? Jest 8.52. I'm rock and Zapraszamy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 bo w Biedronce majówka smakuje najlepiej w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku papryka słodka czerwona na wagę 9,99 za kilogram. Tak, 9,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka codziennie niskie ceny.